Taki, takie coś <śmiech> zapisał. Jest. Ósmy rozdział 11 wersji. Sowo Boże mówi tak. O ile dni mówi wszechmocny Pan, że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. Głód. Chcę Ci powiedzieć, co jest podstawą życia modlitewnego. Głód. Musisz być głodny. Jak nie jesteś głodny, to nie będziesz miał życia modytewnego. Modlitwa to jest skierowanie na. Żeby być na coś skierowanym, żeby być ukierunkowanym na coś, to potrzeba przyjaciele być, być głodnym tego. Trzeba chcieć. Trzeba chcieć tego. Trzeba pragnąć. Zobaczcie, jest tutaj wśród nas ja wierzę, wszyscy jesteśmy pasjonatami czegoś. Na pewno czegoś. Każdy jest czegoś pasjonatem. Jeden lubi e, tak, inny akwarium. Ludzie lubią różne rzeczy, ale, ale e, spore ilości z was znam pasję e, dla Królestwa Bożego. Jesteście pasjonatami Królestwa Bożego. Uważam, że wielu z Was jest nienormalnych dla Królestwa Brzegu. Jak obserwuję Was, to zauważam Wasze nienormalne zachowania. Na przykład takie, że przestaliście sobie układać życie tu na ziemi, e, bo doszliście do wniosku, że jesteście tutaj tylko na chwilę. No więc jak się coś wynajmuje, to szkoda wkładać w remonty. Nie się do wniosku, że będziecie budowali rzeczy królestwa. No to jest nienormalne przecież. No, kochacie Jezusa. Nienormalną jest rzeczą, że występujecie przeciwko systemowi tego świata. Ten system ma, ten świat ma jakiś system. Ten system świata to się nazywa grzech. Świat ma system grzechu. Świat jest grzeszny. Świat nie jest. Bezgrzeszny. Świat jest grzeszny i chory. Dlatego Jezus przyszedł do świata. Jezus przyszedł do chorego świata po to, żeby go uzdrowić. I każdy, kto skorzystał z tej okazji, został uzdrowiony. No, ale świat jest dalej chory. Bo Jezus nie był w stanie uzdrowić świata bez zgody świata. Każdy musi wyrazić zgodę. Przepraszam, żeby pójść do. żeby, żeby, żeby chcieć być wyleczonym, trzeba pójść do lekarza. To trzeba chcieć. Jezus mówi, zostałem posłany do chorych, do chorego świata. I wiesz, ale szaleństwo wasze polega na tym, że wy odrzucacie rzeczy tego świata. Odrzucacie. Czemu je odrzucacie? Bo one są atrakcyjne, są sympatyczne. Są miłe. Naprawdę. Grzech jest sympatyczny. Jak ja słucham religijnych ludzi, którzy mówią, że grzech to jest taki straszny, taki... Taki fu, ja mówię, grzech nie jest fu. Jakby grzech był fu, to by ludzie nie grzeszyli. Proste. Grzech nie jest fu, grzech jest cacy. Taki pastor kiedyś powiedział taką rzecz, mówi: grzesznik grzeszy i się cieszy. Oczywiście on niszczy człowieka, grzech niszczy człowieka, tak? Ale nadal pozostaje w jakiejś sferze przyjemności. Wiecie, jak wochałem pokainę, to. Oczywiście, kiedy zaczynałem melanż i wciągałem pierwszą kreskę, to nie myślałem o tym, jak mnie to będzie puszczało za, za, za 30 godzin. Rozumiesz? Ja nie myślałem o końcu tego. Ja myślałem o euforii początkowej. Pierwszy kieliszek zawsze pijesz na trzeźwo. Rozumiesz? Cudzołóstwo, przeteczeństwo, życie poza małżeństwem. Zaczyna się od decyzji. Rozumiecie? Od decyzji. Są decyzje. W życiu nikt nie przychodzi do Ciebie do domu i mówi: Będziesz teraz ze mną cudzołożył. Absolutnie. Nikt się nie ładuje do łóżka. Nie. To jest wybór. Wybieramy. Czemu wybieramy? Bo chcemy. Ja do ludzi mówię: Grzeszysz, bo chcesz. Nie grzeszę, bo muszę. Nie, nie musisz. Jest Jezus, który ma moc do złamania grzechów w Twoim życiu. Przyjmij Jezusa, zadziała w Twoim życiu jak łom, złamie grzech. Więc nie mów mi, że musisz. Nie, Ty po prostu nie chcesz Jezusa, a chcesz grzeszyć. I taki masz myk życiowy. Taki klub sobie zrobiłeś. Ale Wy nie wybieracie tego. To jest szaleństwo, nie wybierać jakiejś tej formy grzechu. I chcę dzisiaj apelować, bo ja w ogóle dzisiaj mogę mówić tylko do tych z Was, którzy będziecie rozpoznawać w swoim duchu te rzeczy, bo, inaczej, bo ja nie będę mówił, nikt z was nic z tego nie weźmie. To ja będę dzisiaj mówił, jeżeli wy tego nie rozpoznacie już w sobie. Słowo bo Boże mówi tak, kto ma, temu będzie dodane. My jesteśmy już w takim miejscu tutaj, że tylko dostają ci, którzy mają. Którzy nie mają, nic nie dostają. Dlaczego? Bo no to jest kurcze niesprawiedliwe po ludzie. No ale to Bóg ustanowił takie zasady, że kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, będzie mu odebrane, co ma, że ma. Takie coś. Dlaczego Ty mówię? Ponieważ chcę, żebyś głęboko sięgnął swojego ducha, swojego odrodzonego ducha i zobaczył w nim głód. Głód! Dlaczego Ty robisz te nienormalne rzeczy różne? Dlaczego Ty wychodzisz z systemu grzechu? Dlaczego Ty chcesz e, mieć relację z Bogiem? Ponieważ jest w Tobie głód. Bóg powiedział, ześlę na ziemi głód. Przyjaciele, coś Wam powiem. Żyjemy w epoce głodu Boga. Żyjemy w epoce głodu Boga. Żyjemy w epoce głodu Boga. Nie żyjemy w epoce... Ja nikogo nie namawiam do Jezusa. Ja już bym dzisiaj nie śmiał nikogo namawiać do Jezusa. Nigdy w życiu nie będę chodził ludzi namawiał, żeby ludzie życie Jezusowi oddali. Jezus to jest skarb. A ja jestem Jego przedstawicielem. Jestem sygnetem na Jego ręku. Jestem diamentem na Jego koronie. Przychodzę do ludzi i mówię tak. Zobacz, jak ja mam. A zobacz, jak masz Ty. Ja tak mam, bo przyjąłem Jezusa tak masz, bo Jezus nie przyjąłeś. I tyle. Rozumiesz? To jest prawdziwa reklama Boża. A ja nie zamierzam biegać za ludźmi, którzy e, nie chcą przyjąć swojego ratunku. Dlatego sięgnij swojego ducha i zobacz głód. Zobacz głód. Zobacz głód. Żyjesz w proroczym, e, e, w proroczym miejscu. Jest na ziemi głód. Słowa. Bożego. Jest na ziemi głód relacji z Bogiem, ludzie chcą Boga, nie religii, nie religii, nie sekular sekulorum. nie jakieś bzdety różnego rzędu, chcą Boga, chcą poznać Boga, prawdziwego Boga. Kiedyś takiego takiemu człowiekowi Ewangelię, a on mówi do mnie tak. No tak, Ty mi Ty mówisz te rzeczy, ale ja mam raka. Ja mówię, dałem, uzdrowić Cię z raka. On mówisz, Ja mówię, zdrowie Cię z raka, chcesz? Jak mnie z raka uzdrowić? Ja mówię, normalnie. Powiedz tylko, że nie chcesz mieć raka, uzdrowie Cię z raka. Słuchajcie, patet się wystraszył. Stał po prostu przed Tobą. Ja mówię, uzdrowię Cię z raka. A on mówi, gdzie? Ja mówię, tu. A to był cieć w takiej budce. Chcesz cieć? No pracował, w ochroniarz, normalnie ochroniarz, bo to był ochroniarz w mundurze. Nie, on się cofnął. Ja mówię, powiedz słowo, a uzdrowie cię z raka. On mówi, Artur, ja nie jestem gotowy. Rozumiesz? Dlaczego? Ja mu. Bo, on się, bo, bo, bo diabeł daje wymówki. Co ty mi mówisz, a mi tak ciężko? Dawaj, zrobię tak, że ci będzie lęko. On umrze. Położę na ciebie moją rękę i umrze ten rak w tobie to będzie e, jednodniowa terapia. Inaczej, jednosekundowa terapia. Będzie jednosekundowa terapia. Bez chemii. Jednosekundowa terapia. On umrze pod mocą Bożego Ducha, który jest we mnie. Jeżeli zechcesz, jeżeli co? Jeżeli zechcesz. Jezus mówi, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Kto nie pragnie, fika z makiem. Bóg nie jest gwałcicielem, przyjacielem. Bóg to nie gwałciciel. Modlitwa to nie jest coś, co w człowieku. E, jeżeli to jest mój telefon, to bardzo proszę cię włączyć. Modlitwa to nie jest coś, co człowieka gwałci, co gdy musisz. Dla ci tak, jeżeli nie będziesz miał życia modlitewnego. w na tym świecie nie przetrwać. Diabeł Cię dojedzie. Diabeł Cię dojedzie. Ale jest moment, kiedy na ziemi jest odczuwalny głód. Zacznie rozpoznawać to w swoim duchu. W piątej Księdze Mojżeszowej, Księdze Powtórzonego Prawa,